Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj powracamy do tematu Kuriera planszowego. Będą mówić dla was Ola i Paweł Kajak. A powracamy, bo kilka odcinków temu rozmawialiśmy z Anią i Kubą Polkowskimi z redakcji magazynu. Natomiast dzisiaj już magazyn mamy. Już ukazał się pierwszy numer. I nie potrzebujemy nikogo do rozmowy. A przynajmniej do tego, żeby wyrazić swoją opinię, przedstawić swoje wrażenia na temat tego, jak ten pierwszy numer wygląda i co tam się w nim znajduje. No i też możemy skonfrontować oczekiwania nasze i też obietnicze które były gdzieś składane na temat magazynu, także to jest to, o czym będziemy dzisiaj sobie rozmawiać. Ten odcinek to może być takie trochę samobójstwo gry tej świeczki, bo generalnie o kurierze planszowym krytycznych głosów raczej się nie słyszy. My kilka takich krytycznych uwag myślę, że mamy na temat tego, jak wygląda magazyn i tego, jakie treści się w nim znajdują, no ponieważ... Kurier planszowy, zgodnie z zapowiedziami, skupia bardzo wiele osób takich znanych na scenie planszówkowej polskiej, lubianych, cenionych, więc myślę, że możemy się dosyć dużej grupie osób w ten sposób narazić. No ale liczymy się z tym, tak? Jak będzie, będzie hejt, to będzie hejt. Ja nie wiem, czy to jest kwestia narażania ja po prostu jakby powiemy... Co nam się wydaje? No tak, natomiast... To nie jest tak, że ja mam na przykład same krytyczne uwagi wobec Kuriera branżowego. Jak bo najbardziej. Tak trochę, wiesz, straszysz, nie? Wiesz, jak, to, je, wiesz jak to jest w internecie, nie? Że wystarczy coś powiedzieć i z tego się zaraz robi jakaś duża burza. Awantura. Hmm. Także, no jeżeli tak, to się, tak tutaj się historia potoczy, no to jesteśmy na to gotowi. Okej, okay. zrobimy to w takiej formule, że po prostu przejedziemy przez cały magazyn, strona po stronie, czy artykuł po artykule. Czy dział po dziale? Zobaczymy. Mniej więcej. No i zaczynajmy. Jak od początku, to od początku. Patrzymy na okładkę i co tam widzimy. Widzimy pracę Jakuba Różalskiego, czyli twórcy świata i grafiki do gry Site. No i też malarza, artysty, jakby nie tylko związanego z sitem. Takiego... No tak. Ale myślę, że to głównie jakby jest nawiązanie do tego, ze względu na to, że recenzją numeru jest właśnie recenzja sajta. Dokładnie. Ta grafika ja do niej chętnie powrócę trochę później, jak będziemy przy dziale Galeria Numeru i to myślę, że nie ma się co dłużej już rozwodzić nad dokładką. Przejrzysta Troszkę taka szara, myślę, że mogła Ale... być nieco, nieco weselsza, jak zaczynamy wychodzić do szerokiej grupy odbiorców. Może masz rację, chciałam powiedzieć, że znowu się estetycznie nie do końca dogrywamy, bo mi to pasuje. <grychy> Okej, okay. odwracamy stronę i jesteśmy na drugiej okładce, gdzie jest reklama Fox Games. Niech sobie będzie potem Piotr Grzuchowski, redaktor naczelny w kilku ne, słowach nas zaprasza. Mamy spis treści, e, mamy też e, wypisanych ludzi, którzy w kurierze się pojawią, którzy będą tam swoje teksty publikować, e, generalnie no cały skład redakcji. I ten spis treści, o którym powiedziałem, on jest bardzo ważny w kilku punktach. Mianowicie dla mnie w tym, że jest galeria numeru i jest recenzja numeru. Nigdzie nie ma jakby sformułowania gra numeru. I to jest bardzo ważne dla tego, co będę chciał potem powiedzieć. Że jest recenzja i jest galeria, natomiast nigdzie nie pojawia się właśnie Taki byt jak gra numeru, przez co to, do czego się chciałem przyczepić, może jest nie do końca zasadne. Ale jest temat numeru, który jest zupełnie inny niż galeria numeru i recenzja numeru. To prawda. No i to tyle. To lecimy dalej. Na stronie numer 4 mamy dział wieści, za który odpowiada Krzysztof Pilch. No i właśnie, jak Ci się podobają wieści? Wieści jak wieści. Nie, nie wiem, nad czym miałabym się tutaj rozwodzić no spoko, no, wyglądają dobrze. Moim zdaniem kurierowi dobrze udało się zrobić to, co często było gdzieś tam przedmiotem dyskusji. No, może nie wiem, nie aż tak często, ale na pewno gdzieś było podnoszone, że co nowego można napisać w magazynie papierowym, czego już byśmy nie wiedzieli. No i okazuje się, że są to wieści, o których nie wiedzieliśmy, bo tutaj wydawnictwa, które są przedstawione, wstrzymały się, że tak powiem, z informacją na temat swoich planów i rzeczywiście te gry, które są tutaj przedstawione, jako te, które mają się ukazać w przyszłości, po raz pierwszy o nich się dowiadujemy właśnie z Kuriera Planszowego, więc... Pytanie, czy w ogóle wydawnictwa będą miały ochotę tak naprawdę wstrzymywać się z takimi informacjami do wydania numeru. To jest takie trochę ryzykowne, bo jednak wydawnictwa mają jakieś tam swoje plany i też plany marketingowe, które gdzieś tam nie zawsze muszą współgrać z wychodzeniem numerów kuriera planszowego. No zobaczymy, natomiast myślę, że tutaj... Też to, o czym wspominaliśmy, czyli ta, że tak powiem, stara gwardia planszówkowa, powiedzmy taki establishment planszówkowy skupiony w kurierze planszowym, ma na tyle dobre relacje z wydawcami, że podejrzewam to będzie się dawało wynegocjować. Spoko. I przechodzimy do felietonu pierwszego dużego tekstu publicystycznego e, autorstwa Macieja Kwiatka. Kwiatosza. Tak, felieton, który generalnie, tak jak mam z większością tekstów kwiatosza, które gdzieś tam zdarzało mi się przeczytać, ma fajny temat, fajny pomysł. Ciężko mi się to czyta, tak szczególnie na wstępie i myślę, że wiele osób może mieć ten problem, szczególnie takich, które gdzieś tam pierwszy raz się stykają z grami planszowymi albo zaczynają swoją przygodę. Ale tak naprawdę mam taką jedną uwagę, że jest to za długie. Felietony jednak powinny być bardziej, bardziej skondensowane, żeby dało się jakoś w miarę szybko przejrzeć i przejść dalej. To, że jest na wstępie to spoko, ale nie wiem właśnie, czy to nie jest za ciężki artykuł. Ja pamiętam, że to było faktycznie to, co przeczytałam jako pierwsze, bo najbardziej mnie interesowało. Zresztą ten tekst był zapowiadany w kampanii. tak Mieliśmy jakby pierwszą część tego tekstu widzieliśmy w kampanii, więc to jest to, czego się spodziewaliśmy i na pewno wiele osób było zainteresowanych, jak ta historia tego tekstu dalej się toczy. To jest tekst o negatywnej interakcji i moje przemyślenie na temat tego tekstu w pierwszym numerze jest takie, że to jest dosyć ciężki temat i jeżeli kurier tak jak to było zapowiadane, ma być i dla nowych graczy, i dla starych wyjadaczy. Nie wiem, czy pisać od razu w pierwszym tekście, który tak naprawdę otwiera numer, no bo mamy wcześniej wieści, mamy spis treści i tak dalej, natomiast to jest pierwszy konkretny tekst. I atakować się negatywnymi rzeczami. Dokładnie. I to w długim tekście, no to są trzy strony. Ja tutaj się trochę zgadzam z tym, co Ola mówi, że tego nie czyta się łatwo. Też mam wrażenie z tego względu, że te wąskie kolumny, to jest coś, co nie służy tekstowi Kwiatosza. Bardzo lubię czytać jego felietony, te, które się pojawiają na znad planszy i być może przez to, że tam na ekranie komputera mam jakby zdanie, zdanie, które się mieści w linijce czy w dwóch linijkach, to jeżeli tutaj to zdanie jest tak poszatkowane na kolejne linijki... Można stracić wątek. Ja wiem, to jest coś, Ciężko, co... ciężko. Bo chciałam właśnie powiedzieć, że jesteś zepsuty przez to, że, czy też w internecie, ale y, chyba jest trochę prawdy w tym, że jednak forma tekstu ma duże znaczenie w tym, jak się odbiera, no bo jak masz poszatkowane długie zdanie, to możesz gdzieś nam się zagubić. Y i tutaj nie chodzi mi o to, żeby ująć ci inteligencji i po prostu rąbisz się w tekst. <grych> Tylko o to, może że. Może tak no, jest, może tak trochę jest. Może trochę tak. <grych> Natomiast w kolejnych tekstach nie miałem tego syndromu. Więc albo ten tekst kwiatosza ma też takie zadanie, żeby zahartować czytelnika i dalej jest już lepiej, więc ciężki temat i taki naprawdę jakiś tam wysiłek umysłowy jest tutaj wymagany. Natomiast trochę mnie dziwi, że tak tekst od takiej wadze i o takim temacie pojawia się jako ten, który otwiera kuriera planszowego w ogóle, no bo to jest pierwszy numer, pierwszy tekst, więc taka trochę dziwna decyzja na redakcji, tak z mojego punktu widzenia, natomiast no tutaj to jest jedyne w zasadzie, co, co mi się nie podoba. Ja do tego chciałam momentu. powiedzieć, że zasadniczo bardzo doceniam język, którym pisze Kwiatosz i to jest coś, co mi bardzo pasuje, ale właśnie boję się, że to może być za ciężkie momentami. Mm -hmm. Szczególnie na początek. Okej, okay, lecimy dalej. I mamy przed premierą takie dwie strony, gdzie mamy zajawki dotyczące gier, które mają się ukazać. I to nie są jakieś nowe rzeczy, bo jakby to są nowe gry, które pojawią się w Polsce. Natomiast to nie są takie wieści, jak mieliśmy w dziale wieści. To nie jest jakaś niespodzianka dla nas. Gracze którzy grają i gdzieś śledzą co się dzieje na rynku, Już wiedzą co to są za gry. Mi się bardzo podoba ta formuła, bo to są takie króciutkie zajaweczki. Na tych trzech stronach mamy w sumie sześć, każda z obrazkiem danej gry. No i to jest napisane takim językiem, gdzie naprawdę ma to tylko przykuć uwagę. Nic praktycznie nie jest wspomniane na temat konkretów, jak ta gra działa i, i tak dalej, i tak dalej. Bardziej o tym, jakie, jakie wrażenia, czy no, jak, jakoś tak tematycznie ma nas chwycić. Mm -hmm. Więc to jest coś, co też moim zdaniem całkiem, całkiem ciekawie się udało, mimo że, tak jak powiedziałem, to nie są jakieś gry zupełnie nowe, o których nikt nic nie wiedział i, i nie było wiadomo, że w ogóle mają się ukazać. Po prostu wspomnienie o tym, co ma się ukazać w najbliższym czasie. Tak, przy czym wiadomo było na co polować. Przy czym akurat ta część na pewno może być ciekawa dla osób, które właśnie nie śledzą, tak, dla, te, dla tej grupy odbiorców spoza... Planszówkowego grona takiego bardziej zaawansowanego, bardziej śledzącego to, co się dzieje na scenie. I to dla tych osób faktycznie może być coś, coś zupełnie nowego. I dalej mamy temat numeru, bo to się wszystko tak zaczyna. Bartka Odorowicza, Bartosza Odorowicza o, no właśnie, o czym jest ten tekst? O podstawowych, znaczy inaczej, dostarcza podstawowe informacje na temat yy, gier planszowych. Tak naprawdę i to nie tylko takie, że, że właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, że i to jest bardzo, bardzo pozytywne, jest to wprowadzenie tego osobnika, który postanawia zafascynować się planszówkami w ten świat, gdzie to się toczy, jakieś tam grupy, board, w, w, geek przedstawiony. board game geek jest przedstawione, forum, jakby jest takie wprowadzenie, gdzie szukać informacji i jak się za to wszystko wziąć. Moim zdaniem bardzo fajny pomysł na temat numeru, że jest to temat pierwszego numeru, wprowadzenie. Bardzo spoko. I tu wracam do tekstu Kwiatosza. Moim zdaniem ten tekst, czyli ten temat numeru, bo to się wszystko tak zaczyna Bartosza Odorowicza, powinien być tekstem otwierającym. Wiem, że może jest jakaś taka konwencja, że felieton jest zawsze przed tematem numeru przed jakimś dużym tekstem dotyczącym konkretnego tematu faktycznie, który został dla danego numeru magazynu wybrany. nie jestem jakimś jako, super no Ja więc... właśnie kojarzę z jakichś innych magazynów, że to faktycznie tak często się pojawia, że rzeczywiście felieton jest tym takim tekstem przed, natomiast zazwyczaj te felietony były faktycznie Krócze, króciutkie, nie? a tematy numeru były Zdecydowanie bardziej rozbudowany. Tutaj tekstu paradoksalnie mamy dużo mniej niż e, w Felietonie, w felietonie. Coś mamy jest trochę mamy dwie odbierano. strony e, takiego tekstu, powiedzmy, do przeczytania. Potem mamy propozycję gier na początek i bardzo fajnie zrobione 10 zasad planszówkowego stawu Arwivru, naprawdę dla osób, które zaczynają na pewno super tekst, ale ja muszę przyznać, że jako osoba, która w planszówkach już kilka lat siedzi, też z wielką przyjemnością go przeczytałem i, i naprawdę no, mogę powiedzieć, że to jest dobra robota, jeżeli moje zdanie cokolwiek tutaj <śmiech> <śmiech> znaczy. Natomiast naprawdę uważam, że nawet jeżeli jest konwencja, że felieton jest przed, to tekst o tym, jak się zaczyna wchodzić w planszówki, powinien być w pierwszym numerze kuriera planszowego, jako tekst otwierający numer wręcz. Może o tym powinien być felieton po prostu. Być może. Przejdźmy dalej. No i mamy galerię numeru. Jakub Różalski, cztery obrazy Jakuba Różalskiego i tutaj wracam do okładki. Mamy obraz w formacie A4 w takiej scenerii zimowej. I moim zdaniem świetnym nawiązaniem do tego, że pierwszy numer ukazuje się w grudniu, byłoby wrzucanie na okładkę jakiegoś zimowego krajobrazu. Może nawet niekoniecznie tego, bo przecież są inne prace Różalskiego, gdzie zima się pojawia, ale to by było takie, no nie wiem... No, trochę się czepiasz, ale może czepia? faktycznie, bo jest to kwartalnik i on jednak starczy na zimę, będzie wiosna, być coś w marcu znam. mniej więcej ma się ukazać drugi numer, więc... mogłyby być Wiośnie, te. przedwiośnie, coś takiego. Daleka. E, tak. No i tutaj mamy taki krótki wyciąg z życia Jakuba Różalskiego, taką no typową notkę o artyście. I to jest w zasadzie wszystko. No i o galeria, tak? No chodzi o to, że to jest galeria... Yy, dział Jakuba Rożalskiego. No i właśnie to jest to, gdzie trzeba pamiętać, że to jest galeria numeru, a site nie jest nigdzie wymieniony jako gra numeru, bo są to tylko prace Jakuba Rożalskiego, które faktycznie w sajcie gdzieś się pojawiają. Chyba jedna z nich. Natomiast nie mamy tutaj bezpośredniego odniesienia do gry jako takiej. Na tym etapie. Nie mamy żadnego zdjęcia gry, nie mamy, nie mamy nic w tym kierunku jeszcze zaznaczonego, więc no to jest faktycznie um, galeria Jakuba Różalskiego. I na tym etapie, jeżeli ktoś nie wie, że on jest związany z sajtem, to, to wciąż nie wie. Mhm. A jeżeli ktoś o tym wiedział, to w zasadzie nie dostał nic nowego, bo podejrzewam, że znakomita większość ludzi, którzy sajtem była zainteresowana... Prace Różalskiego mają już trzy razy przejrzane od początku do końca, naprawdę. No i na następnej stronie zaczyna się już dział recenzji, jest recenzja numeru i to jest site. Ta formuła, która była proponowana w, od początku, czy o której była mowa, że są dwie recenzje na grę, tutaj jest zastosowana i może tak już odnosząc się do całości tej konwencji moim zdaniem ona się dobrze sprawdziła. Że to jest naprawdę ciekawe przeczytać dwie recenzje na, tej, na temat tej samej gry od dwóch różnych osób. Mi się też bardzo dobrze czytało recenzję. Natomiast jakby yy, odnośnie do sajta jako t, t, t, tmatur, recenzji, numeru, recenzji, recenzji numeru. numeru. To nie jest gra numeru. To znaczy, to ten, nie, bardziej chodzi mi w numeru. sumie o tę galerię numeru, że ja miałam tak, to, że różalski. To ja miałam tak, że spodziewałam się tego. Nie wiem, ja, ja myślę, że to jest też kwestia pewnych przyzwyczajeń, które mamy z obcowania od, z różnymi yy, magazynami. nie różnych. Przed chwilą, że nie jesteś magazyniarą. -y, nie, nie <słuch> jestem magazynierem dobrym. Nie znam się na konwencjach. <grym> <grym> chodzi o to, że pewnie e, e, odnosi... Jakby... Wyłapie ktoś. I tak wyłapie, że jest <grym> zaprzeczanie sobie. Tak Jak się? zwykle. nie? Kobiety nie muszą żyć w zgodzie ze swoją opinią. <grym> dobrze, tak. nie? Ale to już wystarczy, żeby się rzeźnia rozpoczęła w komentarzach. Nie, e, nie. chodzi mi o to, że e, co prawda obcowaliśmy w swoim życiu na pewno z różnymi magazynami, znaczy innymi ja, innymi ty, to, to mamy podobne przyzwyczajenia, że jak jest taka galeria, to na kolejnej stronie będzie tekst o tym, kto to namalował na przykład. Znaczy ja miałam takie coś, że spodziewałam się nie tyle recenzji, co po prostu tekstu o grze. tak. I że to będzie takie, że wow, że site, nie? I teraz będziemy tam tego sajta męczyć. Niekoniecznie recenzować, tylko po prostu przedstawiać to, czym jest. No i to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że ja miałem cały czas przeświadczenie, że site jest grą numeru. Czyli, że będziemy mieli obszerny materiał o sajcie, a jedyne co dostajemy o sajcie to są dwie recenzje. Rozmawiałem z Kubą Polkowskim, mówiłem mu o tym, że trochę mnie to zdziwiło. No i Kuba tylko powiedział, no dobrze, no ale to są recenzje bez reklam. I faktycznie nie mamy reklam, bo przy innych tytułach mamy jedną stronę, czy część jednej strony, tam chyba jedna trzecia czy jedna czwarta strony jest zajęta przez reklamę jakąś. Natomiast jeżeli recenzja numeru, to ma być coś odmiennego tylko w taki sposób od innych recenzji, że nie ma reklam, no to moim zdaniem no to jest słabe. Naprawdę, faktycznie w recenzjach pojawia się to nawiązanie do różalskiego, natomiast ja może tutaj wchodzę w jakieś takie już rzeczy, co ja bym sobie życzył, żeby było w kurierze. Tak jak trochę ty powiedziałaś, liczyłbym na grę numeru, czyli materiał ogrze do której mamy galerię, która jest na okładce mhm. jakoś zaznaczona, a nie tylko i wyłącznie ogóle. No, recenzje recenzje też, recenzje. bo to Oczywiście, jest ale nie fajne. tylko, ale nie tylko. Coś więcej o tekście, na przykład wywiad, do tego wrócę w dziale wywiady, bo to jest też coś, co jakby się wiąże. Tutaj właśnie w Kurierze mogę już na tym etapie powiedzieć, że w kilku miejscach brakuje mi takiego ładnego nawiązania między tekstami. Że można było, tak jak okładka mogła być nawiązaniem do pory roku, czyli mogła być, mogły być klimaty zimowe, chociaż no okej, okay, może w Polsce ta zima ostatnio nie wygląda jakoś super, aczkolwiek jak dzisiaj nagrywamy, to mamy minus 11 i śnieg za oknem. ja się boję, że mi w samochód. I to w Gdańsku jest taka pogoda, więc co się musi dziać na Lubelszczyźnie, skąd wywodzi się kurier planszowy? Hm? Wiem co się dzieje, minus 16 mieliście w dzień bo moi rodzice tam mieszkają wciąż. Ja się boję, że mi samochód przemarznie do parkingu. Nie wyjadę stąd nigdy. Przejdźmy teraz do recenzji już jako takich. Czyli jeszcze kilka słów o tym, że mamy różne gry i czy ta konwencja faktycznie zawsze się sprawdza. Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek zauważyłam tutaj pewną rzecz, która w zasadzie chyba jest pozytywna, a ciągle myślałam o tym jako negatywie, dopiero teraz sobie uświadomiłam, że jest to pozytywne że bardzo często te oceny są bardzo podobne. No to... No tak, no można, się, e, można się było tego spodziewać. Chociaż e, ciekawe jest to, że widać, który z recenzentów stara się być bardziej stonowany, a mm. który jest skłonny do tego, żeby jeżeli coś mu nie pasuje, to mocno pocisnąć. Aczkolwiek no to też na pewno wynika z tego, że są odmienne gusta tych osób. I akurat to, że e, te recenzje są pisane niezależnie, a rozumiem, że tak jest, skoro tak było zapowiedziane i zresztą to, co się w nich czyta, pozwala wierzyć, że tak jest w istocie. No wypada bardzo bardzo dobrze, bo mm. mimo, że czytamy o tej samej grze dwa razy, to wciąż... w zupełnie inny sposób. Dokładnie, no. czyta się bardzo dobrze. Oczywiście e, moim ulubieńcem z całego tego działu jest Artur Tojza, który e, nie przebiera w słowach w, e, w recenzji gry Chromosom i cytat, który też został najwyraźniej doceniony przez na redakcji, czyli walka jest tak głupia, że aż zęby bolą i ocena 4+, plus to jest najniższa ocena chyba, jaka się pojawia z tego co pamiętam w całym magazynie. Pasuje. Pasuje do, do tej osoby, do Artura Tojzy, który, no, może nie wiem, czy słynie, natomiast na tyle, na ile ja miałem z nim styczność, dwa razy nagrywając z nim audycję i gdzieś tam rozmawiając chwilę przed i po, no, jest osobą, która e, gdzieś też na swoim blogu nie patyczkuje się, jeśli chodzi o, o wyrażenie swoich opinii. Moim zdaniem I generalnie dział recenzje bardzo fajnie. I dla mnie to jest naprawdę zaskoczenie, bo e, byłem sceptyczny, co do, do tego, recenzji? że będą dwie recenzje na temat tego samego, a tu to naprawdę działa i mhm. jest spoko. Fakt, są jakieś takie głosy, że trochę pobieżnie są robione te recenzje, w sensie, że na jednej stronie no ile jesteś w stanie napisać o grze, to wciąż jest wciąż jest coś takiego, co ma przykuć uwagę i powiedzieć, co w grze jest dobrego, a co jest złego, bez jakby wnikania w szczegóły mechaniki, przebiegu rozgrywki i takie, takie typu tego i tego typu rzeczy. Powiem Ci, że jeżeli napotkałabym trzystronicową recenzję, gdzie mam opisane to, jak co się robi, gdzie i w ogóle wszystko super szczegółowo, to bym jej nie przeczytała. No, myślę, że nie byłabyś tutaj przypadkiem odosobnionym. E, jedyny mój zarzut do doboru e, gier, do recenzji, to jest odbudowa Warszawy. I nie chodzi mi nawet o to, że kurier planszowy e, jest wydawany przez Fabrykę Gier Historycznych, które to wydawnictwo jest też e, odpowiedzialne za e, zaprojektowanie i wydanie odbudowy Warszawy. Tutaj nie ma jakiejś teorii spiskowej, że o, że wciskają swój produkt. Tylko, że jest to gra o właśnie budowaniu naszej stolicy, do którego to tematu jest odniesienie na końcu numeru w tekście Filipa Miłuńskiego. Uważam. Ale w kontekście zupełnie innej gry. Oczywiście. Która jest w samym temacie. Gry Kapital, dokładnie. Więc nie rozumiem, dlaczego nie można było przełożyć odbudowy Warszawy na inny numer, jeżeli tak bardzo mm. chciano ją pokazać i zrecenzować a nie zostało to zastąpione przez kapital, gdzie pomysł na mechanikę, o którym Filip pisze w ostatnim tekście numeru nie został skonfrontowany z opinią recenzentów. Hmm. Rozumiem, że to może się pojawić gdzieś w następnych numerach, no ale tutaj miałoby to sens. Filip mówi, co sobie wymyślił, a recenzenci mówią, dlaczego ok, tak sobie fajne? tak wymyśliłeś, <śmiech> albo dlaczego jest fajny kapital, tak jak mówiliśmy w podsumowaniu, moim zdaniem to jest najlepsza <śmiech> gra zeszłego roku wydana w Polsce. No i cóż, i tyle. No już nie będziemy się rozwodzić. Mamy też recenzję... Nie, przepraszam. Labirynt dostał mniej. Łukasz hapka tutaj bardzo ostro z Bortimesa. Łukasz, który generalnie sprawia wrażenie naprawdę takiego miłego człowieka. O tutaj ostro pocisnął. Ocena tylko czwórka. E, także. Ale no... czasami miłym ludziom też się gry nie podobają. Niektóre. Tak. Tak, jak to jest zaskakujące, na, ale na, tak, jak tak bywa. natomiast no, tutaj Łukasz zdecydowanie zdobywa nagrodę malcontenta numeru. <głos> Żartujemy oczywiście. Jest też jedna recenzja zbiorcza poświęcona trzem dodatkom dotyczącym Dominiona. No i tyle. No, są po prostu To jest zrobione przez jedną osobę i wydaje mi się, że to właśnie było tak zapowiadane, że akurat dodatki będą robione przez jednego recenzenta. I tu kończy się już dział recenzji. Zaczyna się dział Za granicą i tekst Krzysztofa Szafrańskiego z wydanictwa Rebel o czeskim rynku planszówkowym. tak zatytułowany Deskowe Hry. Hry. Tak, szefa napisał tekst o tym, jak wyglądają planszówki w Czechach i zrobił coś, co na co ja bardzo, bardzo czekałam, bo jakoś nie dość, że planszówki to te Czechy, ja tą slawistykę nieszczęsną kończyłam, słowiańskie klimaty bardzo mi odpowiadają i czekałam na taki e, bardzo podróżniczo-kulturoznawczy tekst. A dostaliśmy um, tekst techniczny. Techniczny. I to jest pewnie ciekawe. Ciebie na pewno to bardziej interesowało niż podobało. mnie. Uh -huh. Bo, bo ja inne rzeczy nas interesują. Liczby, dokładnie. E, I trochę było mi smutno, aczkolwiek jakby technicznie no, jest bardzo dobry i fajnie, że szafa napisał taki, a nie inny tekst, co zresztą fajnie się łączy z tekstem, który następuje po dziale zagranicach. Tak, i tutaj akurat mamy... To nie jest mamy... dział zagranicach, to już jest dział... To już jest dział wywiady, Wywiary. mamy jeszcze po drodze... Po drodze mamy dział relacje, ja jeszcze tylko odniosę się do tego tekstu szafy właśnie. On jest naprawdę dla mnie bardzo ciekawy, bo jest właśnie taki techniczny o tym, jak to gdzieś tam wygląda w środku, jak się zaczęło produkowanie gier w Czechach czy wydawanie gier planszowych w Czechach i to, jak właśnie ten rynek się tam rozwija. Życzyłbym sobie, oczywiście wiem, że to jest dział za granicą, życzyłbym sobie takiego tekstu na temat rynku polskiego, żeby to był temat numeru drugiego, trzeciego czy któregoś. Mhm. Szczególnie, że jak Kuba Polkowski promował kuriera planszowego gdzieś w telewizji, to mówił o o tym, jak to polski rynek szybko rośnie i, i tak dalej, i tak dalej. To są wciąż dla nas dla nas tutaj na miejscu takie rzeczy, o których się nie mówi jakoś szeroko i tak naprawdę można siedzieć w grach długo, ale jeżeli nie rozmawia się dużo z ludźmi z wydawnictw, no to nie ma się tak naprawdę takiej informacji o tym, jak faktycznie ten rynek polski się liczbowo rozwija, czy jak się kształtował, jak się kształtował i, i jakie tutaj zjawiska się pojawiają i co jest ciekawe. I po prostu takiego tekstu bym bardzo chciał zobaczyć taki tekst w jakimś z kolejnych numerów dotyczący Polski. Natomiast tutaj jeśli chodzi o właśnie ten tekst na temat czeskiego rynku bardzo, bardzo ciekawe. A widzisz, ja myślałam, że szafa pójdzie do, na piwo i pogada z ludźmi, którzy grają w planszówki i zapyta ich dlaczego i gdzie się spotykają, żeby grać. No ale jest tam coś napisane o, o imprezach. No, ale, no ja wiem. No ale ja bardziej, no, no wiesz o co chodzi, że wiem. ja tak bardziej mm -hmm. czekałam na jakieś takie rozmowy z ludźmi i w ogóle. Zaraz przejdziemy, właśnie do tego nawiązania, które chyba zostało ucięte i, i nie powiedzieliśmy w końcu, że potem w wywiadach jest wywiad z Wladą Chwatilem i takiego typu nawiązań brakuje mi w tych innych miejscach, gdzie ich nie ma. Gdzie ich nie ma, tak? Czyli okładka i, i, i tematyka zimowa, i kapital i odbudowa Warszawy. Czy tam tekst Filipa o mechanice w kapitalu i brak recenzji, gry kapital w <laughs> dziale recenzji. No ten dział fotorelacji. Ja... No, no może to zabrzmi Aha, no może mi to jakoś tak nieprzyjemnie, natomiast moim zdaniem to są zmarnowane dwie strony no, no naprawdę, no fotorelacja. Ale ja jestem tutaj na No zwięciu. ja wiem, że jesteś tu, a tutaj jest Kuba i Ania Polkowscy na Falkonie. No nie wiem, czy to jest jakby ciekawe. Ej, nie, bo mi się wydaje, że to bardziej niż fotorelacja powinno być jakieś wydarzenia, co się działo. Takie... Tak, wydaje mi się, że ten tekst, w którym te zdjęcia są opatrzone, mógł być zebrany na jednej stronie. I po prostu, że były takie ciekawe imprezy i coś krótko o tych imprezach i te nie. dwie strony mogłyby być po prostu o, o ostatnich wydarzeniach planszówkowych niekoniecznie jest ze zdjęciami, no bo na zdjęciach mamy ludzi, którzy grają w planszówki, no to nie jest dla nas jakiś e, szalony widok, chociaż, okej, okay, teraz tak sobie pomyślałem, że może jak ktoś nie gra w planszówki, to dla niego jest to jakiś event, że normalni ludzie nie, chodzi mi o to, że normalni ludzie grają w planszówki. E, bo, to Widzisz, że są, są tu ładni ludzie, którzy no, grają w planszówki? Są normalni, Ale są normalni, no. A oni, ja. oni tutaj nie grali, oni tutaj projektowali, bo to akurat zdjęcie z rewelatorium. Dobrze, idziemy dalej. E, z Wladu Fatilem i kto rozmawia? Adam Kwapiński. Bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo mi się podobał ten tekst yy, i Wladach Fatid wydaje się być super równym gościem co skąd inny wiemy z innych źródeł, w sensie ci, którzy wiedzą, to wiedzą gdzieś tam z jakichś e, tekstów Ignacego Trzewiczka, e, który mm -hmm. mówił, jak to Chwatil go denerwował przy projektowaniu Robinsona, <grym> że gra, która już była zrobiona, nagle no, trafiała do kosza mm -hmm. i, i była nieprzewidywana i coś tam, więc... E, I też fajnie przedstawia tutaj swój warsztat trochę o tym, że właśnie robią model komputerowy. Mm -hmm. to, jest e, to jest naprawdę jest fajne. Ciekawe, naprawdę, więc e, bardzo, bardzo ciekawy wywiad i tak jak już trzeci raz wspomnę, Super, że jest nawiązanie między działem za granicą, a chyba najbardziej znanym czeskim projektantem, czyli Ploduch No i mamy drugi wywiad z Michałem Oraczem. Również wywiad... również równym gościem. Również równym gościem. Pierwsza część tego wywiadu. I o ile sama rozmowa jest ciekawa, Zresztą w ogóle jak słucha się tego, co Michał Oracz gdzieś tam e, mówi, czy na Unpubie, czy kiedyś była jakaś audycja gdzieś na pionku nagrywana, no to naprawdę, naprawdę widać, że wie o czym mówi i mówi o tym ciekawie. Myślę, Więc że go trochę polubiłam, jest. tak? W sensie, że, że, że wydaje się być naprawdę spoko. Ale hmm. bardzo mnie zmartwiło to, że ten wywiad jest taki krótki, ja wiem, co, że to jest... To jest Koniec część części pierwsza. pierwszej i teraz e, moje dwa zarzuty. Po pierwsze, wolałbym, rozumiem, że to jest długi wywiad i, i został podzielony na dwie części. Natomiast po pierwsze Ale wolałbym Ale wywiad z chwatilem ma też ile stron? Dwie strony. Tutaj jest jedno no dużo. Chodzi mi o to, że po pierwsze nie lubię czegoś takiego, że wywiad jest dzielony między numerami magazynu, który jest kwartalnikiem, więc druga część będzie za 4 miesiące. 3 miesiące, przepraszam. No i co? I ktoś kupi drugi numer. Przez przypadek w Empiku. I przeczyta drugą część wywiadu z... Michałem Oraczem. No mnie by to maksymalnie wkurzyło, jakbym dostał drugą część. Tak jak chodzi, część. że nie jest spoko gościem? No właśnie. Bo tutaj wypada na spoko goście, nie wiadomo co powie później. A, A poza tym tam, jak ja nie przeczytam drugiej części, no to, nie, to nie będę wiedziała, że nie jest spoko goście. No właśnie. To jest coś, co, co mi się nie podoba w wywiadzie z Michałem Oraczem od strony technicznej, że jest podzielony na dwa numery z takim rozstrzałem czasowym i tutaj to nawiązanie, którego mi brakuje w dziale wywiadów to, że nie ma nawiązania do gry numeru, czy tam recenzji numeru i czy nie ma, nie wiem, Jakuba Różalskiego. Moim zdaniem ten wywiad mógłby być zastąpiony z powodzeniem z, przez wywiad z Jakubem Różalskim, albo jeżeli się nie, nie byłoby to możliwe z jakichś powodów, to z Jamie Stegmajerem, który odpowiada za mechaniczną część sajta. Hmm. Po prostu, żeby było jakiekolwiek nawiązanie. no może też się nie dało. To... No. No, no może się nie Tylko, dało. że to pomocy... wtedy Michał Oracz jest tutaj tak... Powiedzmy w ten sposób. Pewnie w którymś z kolejnych numerów jakaś gra Michała Oracza będzie eksponowana. Więc za jeden czy za dwa numery, wszystko połączy się w piękną całość i wszyscy powiedzą, haha, Pawełka, jak widzisz, jak cię nabraliśmy, bo tutaj jest gra Michała Oracza i jest druga część wywiadu. Ale Natomiast nie ma dlaczego, dlaczego, dlaczego nie ma tego w jednym miejscu zebrane, zebranego i Ale wywiad się, nie się super zapowiada i chciałabym przeczytać drugą część, i jest mi smutno, że nie mogłam. Zaraz ktoś powie, że no to taka strategia marketingowa, że jak ktoś kupił pierwszy, to chociażby dlatego. Dla, dla tej drugiej części kupić drugi numer. Natomiast no, to jest coś, co mi się zdecydowało. Zdecydowanie nie podoba od strony technicznej. Dzielenie wywiadów, mm, nie. szczególnie w kwartalniku. I to tyle, jeśli chodzi o wywiady. Teraz przechodzimy do kącika pękniętej kostki prowadzonego przez Adama Kwapińskiego, w którym to Adam Kwapiński ma się pastwić nad prototypami przesyłanymi do fabryki gier historycznych, nad autorami, którzy te prototypy przesyłają i mają różne dziwne pomysły, wymagania i nastawienia. Jak wypada twoim zdaniem ten tekst? Zaskakująco przyjemnie. Znaczy inaczej, bo nie chodzi mi o to, że spodziewałam się, że tekst będzie... Obraźliwy. O okropny, nie wiem, w tym sensie. Ale y szczególnie jak w pewnym momencie przeczytałam, czyjaś babcia autorytetem w dziedzinie Gierda mnie nie jest. Myślałam, że on tutaj tak strasznie jedzie po prostu po wszystkich, którzy powiedzieli coś trochę głupiego, bo nie za bardzo wiedzieli co powiedzieć, albo wpadli na głupi troszkę pomysł i nie chcieli. <śmiech> się trochę się martwiłam o tych wszystkich odbiorców tego tekstu w sensie tych, dla kogo jest skierowany, czyli osób, które mają zamiar stworzyć grę, chcą to zrobić natomiast tekst jest bardzo fajnie się go czyta i jest całkiem delikatny, po prostu Adam Kwapiński tutaj opisuje bardzo racjonalnie swoje powody, dla których coś mu się nie podoba a coś mu się podoba Tutaj akurat jest no tak, bo przede to jest... wszystkim poruszona kwestia tych... Um... Relacji, relacji umowy między autorem a wydawcą i to nie jest jakby to jak zrozumiałem, o czym głównie ma być ten cykl, czy, czy ta część numeru. Że w kolejnych numerach będziemy dostawać właśnie przykłady rozwiązań mechanicznych, uzasadnień twórców, dlaczego one są super, a w istocie nie są. To, czego ja się trochę obawiałem, zanim faktycznie kurier planszowy wpadł w moje ręce, to tego, że to będzie takie pastwienie się i będzie takie niemiłe. Niemiłe, takie prześmiewcze, czy takie wyśmiewanie ludzi, którzy w projektowaniu gier stawiają pierwsze kroki. I tak nie jest, tak? Ten tekst, tak jak powiedziałaś, jest naprawdę wyważony. Jest sporo takiego no humoru, w sensie sytuacyjnego, jak się mhm. czyta, no to faktycznie niektóre te sytuacje i reakcje Adama, no, bawią, tak? Mhm. To jest coś, co czyta się naprawdę dobrze, więc no w tym momencie czekam na kolejne odsłony tego, tej części Kuriera, bo zapowiada się dobrze po Chciałam tym jednym tekście. że chyba moimi ulubionymi tekstami w całym Kurierze Plaszowym są wszystkie teksty Adama Kwapińskiego. Nie, ale naprawdę, bo i wywiady, tak, on przeprowadza, i ten tekst, yy, to są moje ulubione fragmenty Kuriera. Dyskowe chry byłyby, gdyby było w nich więcej piwa. Ale, ale dyskowe chry to... Yy... Może gdyby Adam Twakiński tak, napisał, to by Ci się bardziej podobało. Koniec, koniec tego słodzenia. To miała być krytyczna audycja. I przechodzimy do ostatniego tekstu. Piórem projektanta, tekst w poszukiwaniu zaginionej innowacji. Filip Miłuński pisze o tym, jak szukał ciekawej mechaniki do swojego najnowszego dziecka, dzieła, gry, Kapital. O budowaniu Warszawy o czym już mówiłem. A nie o odbudowywaniu, Chciałem... więc to jest, wiesz, no to jest... Okej, naprawdę, <głos> naprawdę, naprawdę, naprawdę. <głos> Ale chciałam powiedzieć, bo jakby... Zanim... To dobrze wiem, że się ze mną zgadzasz, że tam powinien być zamiast odbudowy Warszawy kapital, więc... Możesz nie zdradzać tutaj tajemnic. Kuchni. <głos> chciałam powiedzieć, jakby zanim się zagłębimy w tekst, że to jest ten wymiar, którego się spodziewałam po feliatonie. Tak, a ja chciałbym, żeby ten tekst miał jeszcze jedną stronę. W sensie czytasz go świetnie mm -hmm. i brakuje mi jeszcze no, może nie całej strony, może połowy, czyli jeszcze połowa i reklama, <laughs> chociaż naprawdę wciągający tekst i jest tak, że to jest taki tekst ale krótka kołderka. Czytasz, czytasz i, i, i, i koniec, kropka, nie? Ale naprawdę jest fajny i jest ciekawy, bo pokazuje spojrzenie na mechanikę tym okiem twórcy. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe i myślę, że to jest ciekawe i dla doświadczonych graczy i dla osób, które dopiero gdzieś nam zaczynają z proszówkami. I co jest jeszcze najstraszniejsze w tym urwaniu tego czy nie urwaniu, tylko tym, że on jest taki krótki to czytasz, czytasz, czytasz i ty już nawet nie wpadasz na kolejny tekst tylko walisz głową w trzecią okładkę i już wiesz, że to jest koniec magazynu. I tak serio? <śmiech> serio? Tutaj rozumiem, dobre takie, dobry efekt na koniec, mocne uderzenie Natomiast no, taki tekst to powinien być tekst otwierający. W sensie tekst, który się tak dobrze czyta, mm -hmm. powinien być tym felietonem. Czy... No, fajnie rozpędza do, do czytania. Dokładnie. Eee, Dlatego... A nie napisał go Adam Kwapiński, a mi się podoba tam, bardzo. Tam, tam, tam. Ah. No nie, i naprawdę jest super. Przechodzimy do trzeciej okładki, gdzie są podziękowania dla wspierających na... Wspieram to. O, tutaj jest gra warta świeczki. Gra warta świeczki. O, gdzie jest? No, Nie, zgubi... nie ma no. Może nie wsparliśmy. Nie, no, wsparliśmy... Sparyliśmy. sparaliśmy. To jest gra warta świeczki W trzeciej kolumnie od lewej to jest piąta kropka od góry. Także Yay! byliśmy tam, byliśmy tam. No i koniec. Na koniec są tylko partnerzy w formie logotypów i to tyle, jeśli chodzi o magazyn. Na sam koniec. Podoba ci się, czekasz na kolejny numer czy zupełnie nie czekasz? Oczywiście, że czekam. Aha, jeszcze, przepraszam, jeszcze dwie rzeczy. Wkładka o grze historycznej, której nie rozumiałem, dlaczego jest jakimś takim, za przeproszeniem, świstkiem. Też nomen-nomen e, autorstwa Adama Kwafińskiego. E, I potem dopiero zrozumiałem, że to ma być taka jakby instrukcja, że mogę sobie tą grę historyczną mm -hmm. zrobić, czy tam historyczną. To jest gra taka gdzieś starożytna, którą mogę sobie zrobić, bo dokładnie jest opisana i wiadomo, jakie komponenty należałoby wykonać i mogę sobie włożyć tą instrukcję do pudełka, więc to jest. Promoski. Były promoski... E, e, tak, ten wspomniany duży, do, duża, e, duży zestaw kart promocyjnych do kolejki ciągle jest leży za, zafoliowany u mnie ja jakieś kafelki do labiryntu ja chętnie się podzielę, jeżeli ktoś chce to, to napiszcie i, i mogę wam wysłać e, karty do magnatów zostają bo no, to jest e, gra, którą bardzo lubię więc cieszy mnie to ok, na sam koniec Wracając do tego pytania, które. Ale zadane, ja nie mam magnatów, to mo ja mogę wysłać komuś magnatów. Właśnie. Napiszcie, kto pierwszy, ten lepszy, albo kto ładniej napisze. <laughs> Wracając do tego pytania, które było, było zadane, ale nie odpowiedziane, więc. Nie czekasz, dałeś mi odpowiedzieć na pytanie. Czekasz, czy. Czy nie czekasz na drugi numer? Czekam, oczywiście. Czekam, bo jestem ciekawa, co będzie dalej. Bo wsparłaś i po prostu... I tak muszę przyjdzie. I czekam na drugą część wywiadu z Michałem Oraczem. Czekam na nawiązania, które przewidujesz, gdzieś tam w pewnym znaczy, momencie. Który bym sobie życzył. No. Życzyłbym sobie takich właśnie nawiązań. To jest to, czego mi brakuje. Ja też czekam na drugi numer i na trzeci numer i mam nadzieję, że kolejne. Ale kilka rzeczy tutaj w kurierze było takich, których bym sobie życzył, a których nie było. Jakbyś miała wybrać jedną rzecz, którą chciałabyś zmienić dowolną w kurierze? To nie, nie mówię o tekście, nie mówię o, o, o tym, czy coś ci się podobało, czy nie. Mogą być dwie rzeczy, bo ty zawsze lubisz dwie rzeczy. W tym numerze, w tym konkretnym... Co bym pierwszym zmieniła, numerze? tak? Tak. Czy czego ci brakuje? Ja bym skróciła felieton, ale zostawiłabym kwiatuszko przy felietonach. Mhm. W znaczy, że to jest. Udało ci się. Zostajesz. Zostajesz. Nożyczki o liście szło, ominę nazwisko. Ma jak kwiatka. Ich znaczy inaczej. Ja bym w ogóle wolała, jakby te teksty były takie krótsze i takie bardziej skondensowane. Ja mam dwie takie rzeczy, które bym zmienił. Jedna może jest racjonalna, a druga może być kompletnie od czapy. To, co mi się wydaje, że jest racjonalne, to chciałbym, żeby przy tekstach, przy nazwiskach osób, które piszą te teksty, było napisane, kim są te osoby. Nie wiem, e, nawiązanie do bloga, na którym tworzą poza kurierem cokolwiek, żeby osoba, która nie śledzi sceny planszówkowej, wiedziała, dlaczego ten pan ma prawo się mądrzyć na ten temat. Tak jak Szafa. No my wiemy, że e, Szafrański pracuje w Rebelu i dużo jeździ i ma wiedzę na ten temat. Natomiast jeżeli ktoś otwiera magazyn, to dlaczego ma w ogóle brać pod uwagę to, że ten pan sobie pisze o grach w Czechach? Ale czy jeżeli masz teksty w jakiś innych magazynach, to masz tam opisanych autorów? No wydaje mi się, że czasami są opisani. Ja nie wiem, ale... Generalnie może jeżeli są stali autorzy, to nie. Natomiast mhm. jeżeli jest ktoś, kto się pojawia gościnnie no to zazwyczaj jest napisane, dlaczego ten pan się wypowiada. A tutaj, no wydaje mi się, że jeżeli to jest jedyny magazyn tego typu i ma za zadanie promować gry planszowe też wśród ludzi, którzy z nimi gdzieś tam jakoś bliżej nie są związani, no to fajnie by było. To przedstawienie redakcji. Rozumiem, że na wspieram to, przy akcji nawspieram to były, że tak powiem, sylwetki opisane. Natomiast no nie spodziewam się, że jeżeli ktoś kupi, tak jak redakcja na to liczy, kupi kuriera gdzieś w Empiku, czy na w jakimś innym salonie prasowym albo w kiosku ruchu, to, e, że będzie wiedział, że na Wspieram to była kampania i tam te konkretne osoby są e, opisane. Okej, okay, można powiedzieć, że jak będzie chciał to sobie sprawdzić w internecie, natomiast no, nie rozumiem, dlaczego nie napisać by o tym tutaj gdzieś, żeby faktycznie było wiadomo, e, kim są ci ludzie i, i dlaczego o tym piszą. A Czy, druga... Hmm? Znaczy faktycznie mi się wydaje, że w tym pierwszym numerze mogłoby się coś takiego znaleźć, szczególnie właśnie w związku z tym, że to było tak, że wszyscy członkowie redakcji byli opisani w akcji na wspieram mm -hmm. to. Więc można by było po prostu przekleić te grafiki tam z tymi zdjęciami mm -hmm. ludzi. Wydaje mi się, że na to Na przykład się zamiast działu fotorelacja. I zrobić Ja się nie podoba ta fotorelacja, nie? No, no tak Pewnie nie zazdrościsz, że jestem w kurierze planszowym na zdjęciu. Od A mnie nie ma. W ogóle nigdzie mnie nie ma. I teraz po tej audycji to w ogóle nigdzie na... mnie już nigdzie nie będzie. Koniec. Ale ja mogę... Co? <laughs> I drugi, drugi, drugą rzecz, którą trochę bym zmienił, czy którą, no tak, tak myślę, że dla mnie byłaby ciekawa, to papier. Wiem, że papier jest piękny, wszystko jest wydane wspaniale. Nie czepiamy się tutaj w, tym, w tej audycji jakichś tam literówek i takich rzeczy, no bo kilka takich spraw było, natomiast no to nie o to chodzi. Wiem, że papier jest piękny, jakaś tam gramatura, nananana i w ogóle i śliski i, i tak dalej. Natomiast dla mnie idealnym papierem do takiego magazynu byłby, nie wiem jak on się fachowo nazywa, taki mechaty papier ze starych komiksów. Nie wiem, taki wie, Bardziej mięsisty. Tak, I, I matowy. Szorski, matowy i szorski, mm -hmm. żeby to było takie poczucie, że, że to jest coś takiego robionego trochę gdzieś w piwnicy, w garażu. Że, taki że... zin? Tak, dokładnie, taki zin. Nie? Chciałbym, żeby to, było, żeby to było coś takiego. Ale to mówię, to taki. We widzi mi się. Taki... Ja mam problem z papierem ten sam, co mam zazwyczaj w grach, czyli że mi się odbija światło, jak czytam, jak mam światło z góry. Mhm. I, ale to ja mam przy wszystkim coś takiego. To używaj światła z dołu. Ha. Ha. Dobrze. Jedna rzecz, którą chciałabyś zobaczyć w kolejnym numerze. Nie wiem, może jakiś taki tekst, kto się liczy w planszówkowym światku, kto jest ważny, kto rozdaje kartę. A to wiesz, że następnie będzie. To tutaj twój szolimowski bo na nic się zda w tym momencie. No na pewno. No, no. Ale już jestem na zdjęciu, chciałabym zauważyć Damn. po raz kolejny. I ja jestem za utrzymaniem fotorelacji. Nie, no właśnie. Ale mówimy o tym, co chcielibyśmy. Ja no to w sumie już mówiłem. Chciałbym zobaczyć tekst o polskim rynku taki techniczny tekst, liczby, ile kto na czym zarabia, gdzie jest jakby sens inwestować i, i jakby... Zostanę inwestorem. Inwestor to, <laughs> na razie mogę zrobić to tylko w Czechach, tak, bo wiem coś o tym rynku po przeczytaniu Kuriera, natomiast no...